Halo, halo. Eee, witam Was, retro Adam eee, I chciałem Wam eee, podziękować najbardziej, najpiękniej jak potrafię. Eee, układałem nawet sobie tekst na, na to podziękowanie, ale za każdym razem wydawało mi się to po prostu jakieś eee, sztywne i tak dalej. <śmiech> Dlatego postanowiłem po prostu powiedzieć Wam, że bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, co zrobiliście. Oczywiście dziękuję wraz z Graży... Beatą, moją już małżonką. Jak słyszycie, powoli odzyskuję głos, ale to jeszcze nie jest to. I to tyle, jak na razie, bo cały czas dochodzę do siebie po tym wszystkim. Jeszcze raz wszystkim, którzy przyczynili się do tego nagrania, Chciałbym bardzo, bardzo, bardzo gorąco podziękować. Słuchajcie, dziękujemy wam. On zagubiony idzie przed siebie. Myśli szukają, szukać, co jej powiedzieć. Jak wytłumaczyć no tą uwięcili? wielką siłę. Jak wyznać uczucie siedzące w nim ja tyle. Ona, Ona choć dzisiaj na pozór spokojna? spokojna, niepewna, niepewna tego, tego, jak, miło jak miłość wziął. wygląda. Idzie też za nim z wiarą tak mocną, że za chwilę razem się złączy. Jeszcze zdążycie w dżungli ludzkości siebie odnaleźć. Tęskność zawrotna przybliża Was. Biegną się wreszcie tory sieroce waszych dwóch planet nie spokrewnią się ciała wam Jeszcze zdążycie tanio wynająć małą mansardę z oknem na rzekę lub też na park złożem szerokim Piecem wysokim, ściennym zegarem Wschodzić będziecie codziennie w świat Jeszcze zdążycie waszą miłością siebie zachwycić Siebie zachwycić i wszystko w krąg Wojna to będzie straszna, bo czas was będzie chciał zniszczyć Lecz wam się uda zachwycić go. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, jest już za późno nie...